Pan z wami i Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto miłuje Ojca lub Matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, gdyby to było możliwe, to na początku tej homilii poprosiłbym Was o odpowiedź na jedno pytanie: czy poczuliście jakieś wewnętrzne poruszenie, gdy czytałem początek dzisiejszej Ewangelii? Czy ktoś z Was się może zdenerwował, doświadczył poczucia winy, przeraził się? Czy choćby głęboko westchnął, dając ten wyraz swojej bezsilności, bezradności? Dlaczego mógłbym spodziewać się takich emocji w Waszych sercach? Bo Chrystus postawił nam dziś poprzeczkę wysoko, niesamowicie wysoko. Powiedział: Kto kocha Ojca lub Matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto kocha Syna lub Córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Czy to wezwanie mamy traktować dosłownie? A jeśli tak, to czy jest to w ogóle możliwe, byśmy aż tak pokochali Jezusa? Wielu z nas pamięta śmierć swojej matki czy ojca. Wielu pamięta, gdy ich dziecko miało mieć poważną operację, gdy zachorowało na nowotwór. W takich chwilach cały świat przestaje istnieć. Ból ściska serce, Życie staje się koszmarem. Wielu z nas zapyta, czy ja choć raz tak bardzo przejąłem się Chrystusem? Czy choć raz tak mocno Go doświadczyłem? Przecież dobrze pamiętamy, jak sprawy związane z wiarą potrafią nam zobojętnieć. Jak mnóstwo rozkojarzeń dopada nas niekiedy na mszy świętej. Pamiętamy byle jakość naszych modlitw. Zmagamy się nierzadko mozolnie o to, by kochać Jezusa przynajmniej poprawnie. A tu słyszymy, że mamy Go miłować bardziej niż najbliższą rodzinę. Aby to dobrze zrozumieć, należy wyjaśnić pewną rzecz. Chrystus mówi, kto bardziej miłuje, nie jest niegodzien. Oczywiste jest, że w tym miłowaniu nie chodzi o stopień emocji. Święty Jan w swoim pierwszym liście napisał Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, czyli Boga kocha ten, kto liczy się z Jego prawem, kto jest Mu posłuszny. Kochać Boga bardziej niż człowieka to znaczy zawsze spełniać wolę Stwórcy, a nie sprzeczne z ną pragnienia kogokolwiek innego. Wszyscy wiemy, jak trudno jest zachować taką wierność Chrystusowi. Opowiadała mi kiedyś pewna studentka z Warszawy, że dostała zaproszenie na ślub i wesele do bardzo bliskiej rodziny mieszkającej na, w wiosce gdzieś na południu Polski. Zabrała ze sobą swojego chłopaka i pojechali razem. Proszę księdza, opowiadała mi potem, weselna zabawa trwała do białego rana i kiedy zmęczeni goście już się rozjeżdżali, Powiedziałam do wujka coś, co traktowałam jako oczywisty żart, swego rodzaju małą prowokację. Może śmiałości dodało mi kilka kieliszków wina, może cała atmosfera zabawy. Tym niemniej zapytałam. Wujku, a gdzie ja będę ze swoim chłopakiem spała? Byłam w stu procentach pewna, że wujek i ciocia, gorliwi katolicy, wyczują, iż nie mówię poważnie że powiedzą, no, no, jeszcze nie czas. Jak będziecie po ślubie, to będziecie razem z Pani. Jakież było moje zdziwienie, kiedy gospodarze, lekko zmieszani, powiedzieli, to może śpijcie na górze, tam jest pokój przygotowany i łóżko pościelone. Nie wierzyłam własnym uszom. Tu, w tym arcykatolickim domu, zapraszają mnie z moim chłopakiem do jednego łóżka? To niesamowite. Wystarczyło, że zażartowałam z takim tupetem i pewnością siebie. Może wujek z ciocią obawiali się, że gdy zaoponuję, to okażą się zacofani przy studentach z samej Warszawy. Może pomyśleli, że jednak jesteśmy gośćmi i mamy specjalne przywileje. Może obawiali się naszej nieprzewidzialnej, nieprzewidywalnej reakcji, gdyby nam odmówili. Drodzy bracia i siostry, w takich sytuacjach chodzi właśnie o to, że ktoś z takim tupetem i mocą przeciwstawia się Ewangelii, a my nie chcemy prawić mu kazań, bo posądzi nas o ciemną dewocję. Jesteśmy tak bojaźliwie delikatni i boimy się kogokolwiek urazić, a poza tym chcemy, by otoczenie postrzegało nas jako ludzi mocno stąpających po ziemi, Którzy niejedno potrafią zrozumieć I w konsekwencji, kiedy ktoś wobec nas wyraża opinie przeciwne wierze Czy nawet obrażające Kościół Kiedy ktoś chlubi się grzechem Proponuje nam złamanie moralnych zasad To wielu z nas bojaśliwie przyznaje No wiesz, w zasadzie tak Nie jest to bez sensu A nawet myślę, że masz rację Wiele młodych dziewczyn, przyznających się nawet do kościoła, wchodząc w taki tok myślenia, zgodziło się na współżycie przed ślubem. Zawstydziły się swej wiary, nie chciały stracić ukochanego. Przestraszyły się, co koleżanki powiedzą, że tyle czasu są razem w związkach, a ciągle pozostają dziewicami. A co z Jezusem? Pójdzie się do spowiedzi i jakoś się sprawę załatwi. Niejedno katolickie małżeństwo uległo namowom świata i zdecydowało się na zapłodnienie in vitro. A wszystko dlatego, że chęć posiadania własnego dziecka była ważniejsza od posłuszeństwa Kościołowi. Dziś w Ewangelii Jezus wyraźnie powiedział do apostołów Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. To zdanie szczególnie dedykuje wyznawcom poglądu Bóg tak, Kościół nie. Dlaczego tak często liczymy się niemalże bezgranicznie z ludźmi, a Boga odstawiamy na bok? Wyjaśnia to po części dzisiejsza Ewangelia. Jezus wspomina w niej o tych, którzy chcą sami znaleźć swoje życie. Oni wiedzą, że żyć to znaczy pozostawać w relacjach z innymi osobami. Bóg, który jest pełnią życia, to Trójca Święta, a w niej relacje miłości Ojca, Syna i Ducha. I są właśnie tacy, którzy konstruują imitację tej rzeczywistości. Budują świat podlegający władzy diabła. Księstwo szatana to nie jakieś określone terytorium, niewidzialna organizacja. To układ pomiędzy ludźmi, pozwalający im zdobywać znaczenie, władzę, fałszywą tożsamość. Zły duch od wieków roztacza przed człowiekiem iluzję, że można żyć poza Bogiem i jest w tym genialny. Co może zdemaskować jego przekręt? Wiara w Boga. Ale kto jej nie ma, to jego myślenie zostaje zatrute i wchodzi w świat swoich wyobrażeń. I aby skonstruować ten sztuczny układ, pilnie potrzebuje relacji, które będzie sobie przemyślnie formować – Część z nich polegać będzie na nieustannym poniżaniu, szkalowaniu, krytykowaniu pewnych grup czy osób dla poprawy własnego samopoczucia. Inni ludzie przydadzą się do załatwiania różnych spraw, do tak zwanego ustawienia się w życiu. Ale będą potrzebni i tacy, by ofiarować im życie. To może być ukochany mężczyzna, ukochana kobieta, to może być własna matka, własne dziecko. Ludzie często patrzą na siebie jak na bogów, matka na syna, babcia na wnuka, i potem rozczarowują się i czują głód. A trzeba nam pamiętać, że z ludźmi na co dzień żyjemy, ale życie możemy ofiarować tylko Bogu. Matka nie może oddać życia dzieciom, bo porani siebie. I dzieci. Warto w tym miejscu przypomnieć chyba niektórym zamężnym paniom, że w rodzinie relacja do męża jest ważniejsza niż relacja do dziecka. Trzeba o tym mówić, bo nierzadko dzieje się odwrotnie. Dlaczego? Bo związek z dzieckiem jest dla niejednej mamy łatwiejszy niż relacja do męża. Dziecko. Przynajmniej przez pierwszy okres życia jest od matki całkowicie zależne. Łatwo nad nim zapanować, łatwo ukarać, łatwo zachwycić, czy jakoś nim pokierować. O wielu sprawach nie trzeba z dzieckiem dyskutować. Z wielu spraw nie trzeba się mu tłumaczyć, wielu rzeczy wyjaśniać. Z mężem tak prosto nie pójdzie. Relacja z dzieckiem jakoś zwykle naturalnie się układa. Z mężem może się łatwo skomplikować. Dlatego pilnie należy dbać o małżeński związek. Poza tym, jeśli małżon między małżonkami dzieje się dobrze, to i dzieci się dobrze w takim domu czują. I ostatni argument. Dziecko kiedyś z domu odejdzie, mąż pozostanie. Jeśli małżonkowie o swoją relację nie dbali, bo cała troska skierowana została ku dzieciom, to często, gdy one odejdą z domu, mąż z żoną nie mają już o czym ze sobą rozmawiać. Przestroga zawarta w dzisiejszej Ewangelii, by Bogu służyć ponad wszystko, jeśli nie będzie precyzyjnie zinterpretowana, może stać się źródłem wypaczenia postawy religijnej chrześcijanina i bardzo negatywnie wpłynąć na przykład na życie rodzinne. Wiadomo, że małżeństwo jest bardzo trudnym powołaniem. Nierzadko, któreś z małżonków na różne sposoby ucieka od rzeczywistości sakramentalnego związku. Panowie uciekają w nadmierne zainteresowanie sportem, motoryzacją, polityką. Uciekają w romanse, w alkohol. Wszystkie te zachowania są złe i to daje się dostrzec w zasadzie od razu. Zdarza się także, że z małżeństwa dezerterują kobiety, choć to ma miejsce zapewne w mniejszej ilości przypadków. Jeśli jednak kobieta oddala się już od męża, to trzeba zwrócić uwagę na pewne miejsce tej ucieczki, które bywa szczególnie trudne do zdemaskowania. Pewna pani, analizując przyczynę rozpadu swego małżeństwa, napisała – dopiero po pewnym czasie zorientowałam się – że mój mąż ma romans ze swoją firmą, a ja mam romans z Kościołem. Dziś Chrystus mówi, że On ma być dla nas wszystkich absolutnie pierwszy. Jak łatwo można dojść do błędnego przekonania, iż ten nakaz daje prawo do nieograniczonego czasowo angażowania się w misję Kościoła, nawet kosztem zaniedbania relacji do męża, rodziny, do najbliższych. Kościół sam bardzo często apeluje, by ludzie świeccy angażowali się w życie parafii, apostolstwo, w działalność grup i ruchów modlitewnych i formacyjnych. I wiele osób to czyni, i wiele kobiet to czyni, nie widząc w tym absolutnie żadnego niebezpieczeństwa. Bo jak w ogóle dopuścić do siebie myśl, że służba Kościołowi może być czymś złym, a jednak w pewnych sytuacjach tak się może stać. Mianowicie wtedy, gdy to zaangażowanie jest ucieczką od małżeństwa, od służby kościołowi domowemu. Ktoś napisał krótko i stanowczo, ani Bóg, ani Kościół nie zastąpi żonie męża. Dlatego przesadne angażowanie się w sprawy działalności religijnej przy jednoczesnym zaniedbaniu troski o wypełnienie małżeńskiej przysięgi jest postawą głęboko zakłamaną. Bóg dla naszego dobra, z miłości do nas, stawia na drodze naszego życia różnych ludzi. Rodzicom daje dzieci, dzieciom rodziców, siostrze, brata. W tych najważniejszych relacjach nie wybieramy siebie nawzajem. Nawet małżonkowie, którzy w narzeczeństwie pilnie się sobie przyglądają, jakiś czas po ślubie zazwyczaj dochodzą do wniosku, że tak naprawdę to nie wiedzieli do końca, komu ślubują miłość. Bóg daje jednych drugim, wprowadza nas w relacje, zadaje nam relacje, które obfitują w trudne chwile, a wszystkie przeciwności w naszym byciu ze sobą są jak dłuto, którym Bóg wykuwa w nas nowego człowieka. Kiedy ktoś odrzuca Boga, zaczyna sam budować sobie rzeczywistość, a świat spieszy mu z ofertą. Nie podoba Ci się żona? Zmień na inną. Dziecko przyszło nie w porę? Usuń je, czyli zabij. Już masz ochotę na dziecko? Wyprodukuj je sobie w próbówce. Stary człowiek ci zawadza? Możesz poprosić go, by wybrał śmiercionoczny zastrzyk wywołujący eutanazję. Chcesz być całe życie wyluzowany, żeby móc bez przerwy zmieniać, dopasowywać innych do siebie? Pozostawaj w związkach partnerskich. Bardzo podoba mi się myśl, że jeśli ktoś przestał wierzyć w Boga, to nie znaczy, że nie wierzy w nic, ale że zaczął wierzyć w cokolwiek. To konstruowanie sobie samemu świata, gdzie będę bezpieczny, gdzie będą mnie lubili, gdzie sam zbuduję swoje znaczenie, to odrzucanie zadanych nam ludzi, dopasowywanie ciągle nowych osób, do fundamentalnego kryterium, żeby mi było dobrze z nimi. To jest właśnie to cokolwiek. Ślepa uliczka, pasmo nieustannych rozczarowań. Chcesz naprawdę żyć? To zapamiętaj. Żyjesz wtedy, gdy ktoś pozna cię całego i takiego pokocha. Gdy pozwolisz, że ktoś cię pozna tak do końca, i szczerze pokocha. Wtedy żyjesz. A to może się stać tylko wtedy, gdy spędzisz z tym kimś całe życie, na dobre i na złe. Nic nas nie czyni bardziej samotnymi, jak nasze tajemnice, nasze ukrywanie prawdziwego oblicza, jak nasza gra przed innymi. Człowiek zamknięty, pełen jest iluzji, a co za tym idzie, lęku i cierpienia. To właśnie grzech zamyka człowieka. Bóg daje nam trudnych ludzi, aby nas otworzyli. Aby to się stało, musimy ich zauważyć, dostrzec i przejąć się historią ich życia. Ktoś powiedział, jeśli nie wierzysz, że historia człowieka, który stoi naprzeciwko Ciebie, jest święta, to daj mu święty spokój. To dlatego Bóg nie daje nam tego świętego spokoju. To dlatego dziś zaniepokoił nas słowami swojej Ewangelii. To dlatego nieustannie budzi nas ze snu. Amen.